Pierwszy, przepraszam, drugi, druga sobota miesiąca jest z nami jeszcze Andrzej Famielec oraz Jacek Kuchmistrz są z nami. Witam serdecznie, nazywam się Andrzej Famiad i będę dzisiaj prowadził Podcastofon Live. Tak jak wspomniał nasz realizator, bo od dzisiaj mówimy na Maćka, realizator jest naszym minimalistycznym realizatorem, który pomaga nam prowadzić radio Podcastofon. Tak, tą audycją startujemy z Radiem Podcastofon. Wiele się wydarzyło od naszego rozstania się z Radiem na fali i stwierdziliśmy, że warto, aby zatrzymać, zatrzymać te piękne chwile, kiedy mogliśmy rozmawiać, kiedy mogliśmy nadawać i kiedy mogliśmy być wszyscy razem wesoło trzymając się za rączki poprzez SkateUp czy innego GameToka, i rozmawiać o tym, co nam najbardziej podoba się. O podcastingu, o podcastach, o ludziach, którzy go tworzą i o wszystkim, co w ogóle jest związane z podcastingiem. Z nami jest także Jacek Kuchmi, znany jako podcastolog albo z, ze starej nazwy Iluminaci. On się czasami ukrywa, ale potrafi dobrze przyłożyć do pieca. I Jacku, jak tam w ogóle Tobie się podoba wystartowanie radia? Czy ta data, 13 października? Coś dla Ciebie będzie więcej mówiła, poza tym, że 13 i że październik, a jak wiadomo, złota jesień, więc mam nadzieję, że to będą złote czasy dla naszego radia, że będą to złote czasy dla podcastingu i w ogóle, że to będą bardzo dobre złote czasy dla wszystkich. Odgo oddaję Ci głos. A tak, yy, w naszym studiu, w, jak to jest? Newport Partner, Jacek Kuchmistrz. Witam wszystkich serdecznie mam nadzieję, że ta data zapamięta się i zapisze złotymi zgłoskami w historii podcastofonu. Podcastofon ewoluuje. Przypomnę, że parę lat temu audycja ta była emitowana w postaci podcastu. Później została e, zaproszona do radia Kontestacja, gdzie była emitowana raz w miesiącu. Później przetransportowała się, czy teleportowała jej część do Dorabia na fali, stamtąd została, została nie wiem, wydalona, czy jak, jak Żydzi z Egiptu przymychnęła na swoje, albo poszła na swoje, czy dojrzała na swoje i dzisiaj właśnie ten premierowy dzień jest. U nas w Newport Pagnel w Anglii jest, była, w tej chwili już jest ciemno, była piękna, słoneczna pogoda, w nocy temperatura spada już w tej chwili do 9 stopni, ale w dzień jeszcze są piękne, z piękne promienie słoneczne, które ogrzewają i tutaj malują nam te jesiennymi barwami te nasze parki, lasy, poprzez ogrody. Ja nazywam się Jacek Kuchnisz, tak jak tutaj mnie przedstawił szanowny kolega redakcyjny. Moim podcastem jest podcast 61966, który dawno nie nadawał, ale mam na nadzieję, ja jako autor i słuchacze, którzy mnie słuchają, słucha, mają nadzieję, że ja wrócę też taką mam nadzieję, a dzisiaj będę z Wami współprowadził pierwsze wydanie historyczne przeglądu podcastów. W Newport Pagnell jest jesień, a w Radiu Podcastofon, no bo tak to radio się będzie nazywało, tu już się nazywa, mamy jaką porę roku? Jest gorący okres, bo zaczynamy! Dokładnie. Poza tym jeszcze wypadałoby podziękować nam naszemu nieocenionemu Filipowi Dawidzińskiemu z podcastu Nie Tylko Dla Orłów za przygotowanie nowych czołówek, przygotowanie i odświeżenie nowego podkładu i także przypomnienie, że poprzednie wersje podkładu także przygotował Filip. Dla niego wielkie brawa i mam nadzieję, że nasza współpraca z Filipem będzie owocna i bardzo dobrze będzie się działo. Za chwilę yy, poproszę jeszcze o puszczenie jednej przykładowy czołówki, którą przygotował nam Filip, a ja zaraz Wam powiem, co możecie jeszcze niedługo usłyszeć w Radiu Podcastowo. Będzie to radio, które będzie nadawać prawie 24 godziny same podcasty oraz audycje związane z podcastami i kulturą. A co będzie, to za chwilę. Maćku, poproszę o jakiś począteczek. Jakiś począteczek. Tak, jakiś począteczek to może weźmiemy sobie to. Będzie o wielu rzeczach, niektóre będą ważne, inne mniej. E, inne mniej, tak? Dziękuję. Przemysław Szapaniuk, Made in Island Borys Kozielski, magazyn Pozytywne Zacisze. Krzysztof Grabowski, podcast indywidualny. Filip Dobrzyński podcast nie tylko dla mój. Kasia Mirhaus, podcast Samosia. Kural się kłania, niezależna audycja z Nowego Jorku, podnośnik Arek Tryntowski. Retro Radio i Cepelin Podcast. Łukasz Mocek Podcast Papa K.P. Robert Kessling Próba mikrofonu Łukasz Wiktorski, Polskie Detroit Martin Lechowicz, masa krytyczna. Maciek Skwar Podcast Bez Nas Wszystkich Nas łączy Podcastofon.pl i właśnie z jedną z takich człowiek będziemy się od czasu do czasu z Wami witać. I co jeszcze można się spodziewać? Przede wszystkim we wtorki możemy się spodziewać właśnie playlisty z archiwum Wincentego, którą będzie przygotowywał Filip Dawidziński. I co jeszcze? Mało tego, co on będzie także prowadził audycję. Jeszcze nie ustaliśmy, o której godzinie, ale prawdopodobnie wieczorem tak, aby każdy zainteresowany, no bo wiadomo, podcasterzy to ludzie zapracowani, którzy jeżeli nie pracują, to bardzo ciężko pracują i będzie opowiadał o historycznych podcastach. Będzie to autorska, można powiedzieć, nie tylko autorska, bo Filip zapowiedział, że będą wspaniali goście. Goście, którzy pamiętają początek polskiego podcastingu, a może jeszcze nawet starsi. Także... We wtorki będziemy się widzieć z naszym drogim Filipem. Mało tego. Karolina Baran będzie nam przygotowywała tematykę książek. Przybliży nam e-booki i książki normalne. To będzie też bardzo ciekawą propozycją. Ze mną będziecie się spotykać w dwóch, można powiedzieć, audycjach. Jedną z nich to będzie podcastową po godzinach, gdzie będziemy rozmawiali na tematy około podcastowe, gdzie moja mała, średnia albo w ogóle minimalistyczna wiedza. Jeżeli zaproszę oczywiście Maćka do, yy, na daną audycję będzie przekazana i będziecie mogli dzwonić, pytać się jak zrobić sobie stronę, jak przygotować rss i dlaczego na przykład nie widzicie wypisów w RSS-ie, a powinniście. I robicie ten wypis, a wam wychodzi cały post. Oczywiście, jeśli mówimy o Wordpressie. Poza tym jeszcze będzie temat podcaster, gdzie będę się spotykał tak jak kiedyś to robiła nasza, nasza nieoceniona Kasia, z niemów nikomu, tylko że zaginęła i w swoim słowotoku spotykała się z podcasterami i dręczyła ich i męczyła na różne sposoby. Ja będę się z nimi spotykał i z nimi rozmawiał. Oczywiście nie tylko ja, bo jeżeli będzie ktoś inny z załogi podcastofonu to także może przeprowadzić takie wywiady. Mamy też jeszcze zapowiedzi, że od czasu do czasu pojawią się na naszej y, antenie audycja El Muzyczne Podróże i to na razie tyle. Reszty się dowiecie od Maćka. Maćku! Cóż, możecie Halo? się ode mnie dowiedzieć więcej. Czegoś to? Z kim jeszcze rozmawiałeś? Ależ tak, właśnie, rozmawiałem z niejakim Unfą, którego możecie znać z podcastu For No Reason, czyli podcastu nagrywanego bez powodu, także z DJ Pingwin i kilku innych produkcji dźwiękowo-wideowych, -wide ponieważ w filmach również można go było usłyszeć. Także już wkrótce, już jesteśmy na ostatnich etapach ustalania i będzie coś zupełnie nowego w Radiu Podcastofon, w czym będzie brał udział właśnie Tobiasz, Unfa i oczywiście będzie też For No Reason i DJ Pingvin. To mnie najbardziej cieszy. Od razu chciałem jeszcze zapowiedzieć, że dzisiaj będą konkursy. Tak jak było mówione, można do nas dzwonić. Zapraszam na tofon. Można nas dodać do swoich znajomych, kochać nas. A fan, fanboya na Facebooku zrobimy sobie kiedyś indziej. Ale przede wszystkim konkursy, tak jak było zapowiedziane. I pierwszym konkursem jest... Tak, pierwszym konkursem ogłaszam konkurs na maskotkę Radia Podcastofon. Możecie zadzwonić i zaproponować dowolną maskotkę. Może być rzeczą, może być zwierzakiem, może być niebieskim ptakiem. Jeżeli tylko potraficie powiedzieć, co byście widzieli jako naszą maskotkę, co byście widzieli jako, można powiedzieć, jej imię, jej zawołanie, dzwońcie i mówcie. Mało tego, są przygotowane nagrody. Panie będą mogły sobie wybrać kolczyki chociażby. Ale o tym też, jeżeli jakaś pani zadzwoni, bądź pan, który chciałby uszczęśliwić swoją żonę, bądź jakąś blisko sercu kobietę, to zapraszam. Prawdopodobnie to, co słyszymy w tyle to Jacek kroi coś wielkiego. Jacek, nagry Jacek nagrywa właśnie kolejny odcinek podcastu, a no już Widelec. Pod tytułem yy, Kuchenne Nieporozumienia 2. Wiesz, ja tutaj adwokatem spróbuję odpowiedzieć troszeczkę. W pewnym sensie właśnie dla tego podcastu, o którym wspomniałeś przed chwileczką, czyli Anusz Widelec, próbuje wiesz, specjalnie dla Maćka z Fary przygotować jakieś danie i mierzę czasy, żeby wiesz, żeby sprawdzić i, i powiedzieć mu na przykład już na jak mówię, organoleptycznie, na własnym przykładzie: Maćku, słuchaj, robię pizzę, trwa to dosłownie. 15 minut pizza gotowa na własnych produktach, a nie jakaś tam z Linda, prawda? To może krótki przerywniczek i przejdźmy już do meritum sprawy. Chwileczkę, czyli... zanim przerywniczek, no, to jeszcze może od razu zapowiem drugi konkurs, bo na jednym konkursie u nas się nie może skończyć. Drugim konkursem będzie tak, proszę Państwa, najlepsza opowieść o dowolnym przesłuchanym podcaście z tego tygodnia. Jeżeli chcesz się podzielić, jeżeli chcesz nam powiedzieć, który Cię podcast zafascynował. Jeżeli chcesz powiedzieć, który podcast wywarł na tobie w tym tygodniu największe wrażenie, jeżeli chcesz wystąpić przed tysiącami radiosłuchaczy, którzy w końcu kiedyś to odsłuchają, jako podcastu, to zapraszam, podziel się z nami, zadzwoń i powiedz, co masz do powiedzenia. A jeszcze od razu mam pierwszą informację z naszego czatu, dlatego, że można czatować bezpośrednio przez Facebooka ze mną, czyli z Andrzejem Famielcem, zwanym Kogutem. Można znaleźć na grupie Kocham Podcasting. Tak będzie najłatwiej. Można tam nawet pod wpisami z Kocham Podcastingu napisać, że coś się dzieje, widzimy Was, mówimy do Was i dalsze rzeczy. A właśnie... To jest, z, słuchaj Andrzej, to jest dobra sprawa dla wszystkich leniuszków, którzy nie lubią klikać. Mogą zadzwonić i od razu wydać swoją recenzję na temat podcastu, który ostatnio słuchali której zbulwersował, ucieszył, go w kurze albo z Dokładnie, Jatko. I, przed, I przede wszystkim y, właśnie napisała do nas Karolina Baran z nieodziałowanego czteropaku. Na szczęście wątek narzeczeński ma być kontynuowany i y, wątek masażerski pewnie też. Oj, ten jej masaż czekoladą mm, żona słuchała i teraz mam przech, przekichane, tak. Przekichane mam, mogę powiedzieć. I y, właśnie zaproponowała, żeby maskotką podcastowanu była mysz. Ja nie wiem, tylko czy Hubert się zgodzi, żeby Karolina była naszą maskotką, ale to pewnie yy, Hubert do nas jeszcze zadzwoni lub napisze. A teraz. Co? Teraz. A, a, a teraz, teraz, teraz jeszcze jedno ogłoszenie. Nie, nie, nie. A, a, teraz, je, a tak. teraz jeszcze tylko, zanim zaczniemy omawiać, chciałem przypomnieć, że yy, ostatnio obchodziliśmy urodziny i chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia Wincentemu Pstrowskiemu z okazji jego urodzin, z okazji przekroczenia 8 tysięcy podcastów w archiwum Vincentego i podziękować Filipowi znowu za wielką, naprawdę wielką pracę, którą włożył w przygotowanie tego. Dziękujemy Ci Filipie, dziękujemy Ci Wincentie, dziękujemy. A teraz Maćku oddaję dziękujemy ręce. Dziękujemy Ci Filip. Smacznego Jacku! Ja nic nie wiem. To było na zasadzie Jackson Johnson. <laughs> no dobrze, to teraz przerwniczek. I wracamy już do meritum.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 No, generalnie wykwitło to, to, to ta cała nazwa w wspólnej trasie. Tak. Dobra, nie mówmy już na ten temat, bo... Właśnie miało być zero wycieczek osobistych. Stacja kontroli zostało powiedziane już na ten temat. I zaczynamy nasz przegląd. Przegląd 41 tydzień. 41 tydzień 2012 roku, który nastąpił po... 40. tygodniu, który był dworcowy. Kto słuchał, to niech żałuje, bo niestety dawał po uszach. A teraz pierwszym podcastem, który będziemy omawiać jest podcast Małe, Nudne Miasteczko, w którym Agnieszka Brodzik, well, Agnieszka Brodzik z podcastu Karpiowy, opowiada nam o lekturze Małego Miasteczka Adama Zalewskiego. Wiecie co? Ja słuchałem sobie tego podcastu idąc ciemną nocą na moim nawet, wiecie co, nie mogę powiedzieć, że to jest miejsce dechami zabite, bo tam nawet desek nie ma. Idę sobie ciemno ulicą, ulicą poboczem idę, samochody nawet nie jadą, gdzieś w oddali szczeka pies, a ja słucham o tym horrorze i się nie boję. No to chyba jest najlepsze podsumowanie tego podcastu, nie uważacie? Ale wiesz co, ja na miejscu autora tego, tej książki, to bym nie był taki zadowolony, bo tam on dostaje ostro po uszach, to jest po pierwsze, a po drugie, e, przepraszam, jak ma na imię ta Pani, powiedziałeś? Agnieszka. Agnieszka, no to wiesz co, to właśnie tak. Agnieszka, to mi się podoba, że Agnieszka, jak omawia książkę, to po prostu mówi, jak jej się wydaje. Przyznaje się do tego, że jest troszeczkę, skrzyw ma skrzywiony głos po lekturze, e, czy lekturze... Książek czy działalności, całej twórczości Stefana Kinga, Stevena Kinga, przepraszam, tak? I dlatego może taka jest jej ocena, że ona przypuszcza, że gdyby nie Stephen King, to może byłaby bardziej łagodna. A tak, to wali prosto z mostu. Dokładnie, właśnie teraz spojrzałem na czat, który, się, który mamy na stronie podcastofon.pl, łamane przez live, przez V i zapraszam tam wszystkich, którzy jeszcze tam nie są i witamy Itera, Obławę, Armira, jakiegoś gościa 840, Pepe i, i Bichonta. Tak, widzę, że pojawili się, wymieniają wszystkie informacje i e, jest, pytanie, jest pytanie, czy da się ściągnąć jakiś plik streamingu, by otworzyć VLC playerze? Oczywiście, że się da. Wystarczy wpisać to, co Andrzej wrzucał, kropeczka M3U. Aha. Dobrze. Pepe mówi, żeby Jacek nie pił w pracy, więc powtarzamy jego prośbę. I przy okazji... Przy okazji... go chciałem... serdecznie. Tak? Chciałem powiedzieć, że dotarła do mnie druga propozycja, tym razem od Huberta. Hubert zaproponował, żeby drugą maskotką podcastofonu, czyli radiopodcastofon, był kogut. Nie. Zdecydowanie nie mogę być maskotką, mimo że wzrostem nie grzeszę, ale no, ja mam wygląd radiowy. I nie za bardzo... Tak. Andrzej Kogut nie jedno ma imię także spokojnie, damy radę ubierzemy cię w plusz i będziesz wspaniałą maskotką, dobrze tak. nasze miasteczko podcastofonowe wcale nie jest nudne, a natomiast no jest, są, zdarzają się paradoksy i takim paradoksem są nadgryzieni 98 odcinek, paradoks tak, zdecydowanie to jest paradoks jak może podcast związany z Applem, gdzie połowa rzeczy nie jest związana z Applem? Mało tego, i jeszcze trwa ponad 3 godziny. To było straszne. Zresztą, jak zaczyna się podcast od rocznicy śmierci Steve'a Jobsa, a później dopiero mówią o urodzinach, to troszeczkę zaburzyli dla mnie jakoś to wykład. Ale ja myślę, że najlepszym fachowcem od Apple jest tutaj Jacek. Jacko, oddaję Ci głos. No, może tam nie najlepszym, bo akurat tam nie ze wszystkim się zgadzam, ale tak, rzeczywiście to był bardzo długi odcinek. Przyznają do tego autorzy tego Wojtek Pietusiewicz i Skor, i Skor, chyba, tak, który wywędrował na wyspę, jest tutaj na północnej części wyspy, czyli gdzieś w okolicach Szkocji. Tam realizuje teraz swoje życiowe zadania. No i panowie opowiadają, między innymi właśnie, co mi się podoba w tym podcaście, to opowiadają również nie tylko o produktach Apple, ale również o konkurencji, która ostatnio troszeczkę zadarła z a, Macintoshem, czyli o Samsungu. Mówią konkretnie o tablecie siedmiocelowym Nie, przepraszam, to jest Mówią o tablecie nie Samsungowskim, tylko o tablecie Google Nexus 7. Opowiadają, jeszcze wspominają lekko o tym wyjeździe na IFE. Dziękują generalnie i. Co? I opowiadają właśnie, zastanawiają się kto by kupił, kto by nie kupił. O paru softwareach ciekawych. I tak, o wszystkim co się dzieje w świecie makowym. Tak, Zapraszam do słuchania. No i kolejny można powiedzieć podcastem, który ukazał się 4 października naszego ukochanego 2012 roku podobno ostatniego roku według kalendarza majów, ale ja w to nie wierzę był arabski orgazmus z lewatywy mózgu naszego Martina Lechowicza, czyli członka Rady Siedmiu Sędziwych jak to kiedyś mi opowiadał Filip, tak Dzisiaj będzie dużo nawiązań do Filipa, bo wiele rzeczy Filip opowiadał o początkach podcastingu. Także powiedz mi, o czym był ten arabski orgazmus? No, jak to orgazmus? Można dostać. E, właśnie Martin opowiadał, a właściwie dostawał orgazmu, jak opowiadał o tym, że kończy się program Erasmus. I no i odcinek dzwonili słuchacze, którzy bardzo zbaczali z tematu. Bo, bo było też o sędziach i sądach no ale jakoś się udało i mamy odcinek o końcu programu Erasmus który o dziwo zamiast na siebie, bo nie miał nawet na siebie zarabiać ale przyniósł takie straty, że państwa które się do niego dokładały raczej nie dostaną za niego zwrotu, ale o tym jeszcze będziemy mówili, bo program Erasmus będzie się przewijał w kolejnych omawianych podcastach w dzisiejszym, w dzisiejszym tygodniu. Ale, ale Macieju, wiesz co, mi się wydaje, że tutaj zapomniał Martin poruszyć ważną sprawę, bo znaczy on wspominał o tym, że ten program Erasmus oficjalnie był nazywany takim programem, gdzie ludzie z różnych krajów części, części Europy mogli się zapisywać i wyjeżdżać na jakieś duże uczelnie i tam studiować. Ale generalnie powiedział, że to było w zasadzie raczej taka, to była w zasadzie taka platforma do zbliżenia, żeby na przykład ten, żeby ta biedna studentka z mogła, mogła się zbliżyć z, z biednym z studentem i dzięki temu 1 plus 1 będzie się równało 3, bo się zapomnieli tak, zabezpieczyć. muszą się, właśnie muszą, ty jako kogo powinieneś o tym dobrze wiedzieć, że z białego koguta i z brązowej kury. Nie będą tylko brązowe jajka, ale białe też się trafią. Muszą się mieszać te geny i chyba to był chyba taki ukryty cel tego erasmusa. Zatem prokreujmy, przepraszam, tak. kreujmy rzeczywistość. Nową I, rzeczywistość, i, rzeczywistość i, podcastową rzeczywistość. E, Dokładnie i chciałem powiedzieć, e, odpowiedzieć wszystkim, którzy się pytają na czacie. Cały czas można dzwonić. Zapraszam. Radio.podcastofon. Proszę dzwonić. Jeżeli tylko się pojawicie dostaniecie dodani do audycji i będziecie mogli wypowiedzieć się. Tak, zapraszam się do tylko dzwoni... pojawicie, dostaniecie bana i można się wypowiadać. No ale mamy wolność słowa. Przeskakujemy do radia Stephen King. Wiadomości z martwej strefy 17. To już 17 wiadomości z martwej strefy. więc co, pomyśl, niedługo będzie półtora rocznica. Hmm. No to będziemy musieli mu przygotować coś specjalnego. Pewnie mu zaśpiewamy jakiś horror w duchach. Stephen King. King. <laughs> Dobrze, a jak zwykle o czym można mówić? Oczywiście akcja, mroczna wieża, wiatr przed dziurką od klucza, nowe okładki wydawnictwa Albatros yy, i inne takie rzeczy. Naprawdę, naprawdę bardzo można powiedzieć, że ja bym chciał na, yy, naśladować yy, tutaj akurat yy, wiadomość martwej strefy, to musiałbym mówić tak jak Hubert Spandowski. No po, po prostu bez przerwy, bez przerwy, bez przerwy tego jest tyle, że robisz coś źle, Andrzeju. Tak, nie wycinasz jest fajna... Wybacz, <grybacz>, ja muszę oddechy. <grybacz>, ale wiesz co, tu jest fajna taka wiesz, zagadka w sumie dla... To jest bardzo... To jest fajny pretek do tego, żeby ktoś, kto jeszcze nie natrafił na ten podcast, żeby zaczął go słuchać. Bo tutaj na początku jest pewna zmyła, ale o tym mogą się tylko w zasadzie kapnąć, czy dowiedzieć tylko ci doświadczeni słuchacze tego podcastu. Natomiast wszyscy nowi słuchacze nie będą wiedzieli o co chodzi, na czym polegała ta zmyła, także zapraszam serdecznie do słuchania i no nie wiem, może, może oni to specjalnie takie coś zrobili i może w komentarzach ktoś się zapyta o co tu chodzi. Spoiler alert! No był to ostatni z podcastów z dnia 4 października przeskakujemy, zmieniamy cyferkę i mamy Tyflo Podcast w którym Michał Dziwisz wróć, Robert Łabęcki opowiada nam o swoich wrażeniach z testu słuchawki Bose Bluetooth 2.0 Series gdzie Bose to jak pewnie wielu z nas podcasterów Przecież nie podcasterów audiofilii różnych innych fili wie, jest to firma, która szczyci się tym, że robi wypasione systemy audio. No i ta słuchawka jest iście wypasiona, ponieważ no, otacza nas ferią dźwięków. Na włączenie mamy taki dźwięk, na wyłączenie mamy inny dźwięk. No cóż, dźwięków co nie miara, czy to dobre, czy to źle. To o tym możemy się dowiedzieć w tyflopodcaście. Podcast, jak zresztą sporo tyflopodcastów, nie tylko dla osób niewidomych, ponieważ no, jest w dosyć praktyczny sposób, podchodzą do e, recenzji sprzętu komputerowego. I... Bardzo dobrej recenzji, Macie bardzo dobrej, nawet dla tych, którzy są osobami w, widomymi. Ja osobiście uważam, że właśnie ten Pan, który prowadził ten podcast, tylko podcastu, opowiadający o tych słuchawkach, jest bardzo dobrym recenzentem. I drżyjcie, wszyscy producenci, którzy podeślicie do niego jakiekolwiek produkty elektroniczne do testowania z nadzieją, że on to zrobi, powiedzmy, po Waszej myśli. Jeżeli sprzęt będzie dobry, to się o tym dowiecie. Jeżeli sprzęt będzie miał jakieś minusy, czy wady, czy jakiekolwiek inne niedociągnięcia, to też się o tym dobrze o tym dowiecie, właśnie z tego podcastu. To co? Mindkampf. I tak, to właśnie trzeba, trzeba podkreślić, to nie jest mind tylko mind mind mind camp. Tak? tak. Czyli agent Tomasz, agent Tomasz i w tymże podcaście możemy usłyszeć między innymi o tym, jaki jest tak naprawdę cel działania organizacji planowania rodziny. E co wymyśla Europa i dlaczego y, państwa, które zagłosowały przeciw zwiększeniu budżetu Unii Europejskiej, teraz nie dostaną pieniędzy? Ale to są jeszcze w ogóle, trzeba zaznaczyć, że to są jakby dwie części tego, prawda? Jest pierwsza część skrócona dla malkontentów i później rozwinięcie, prawda? Tak, tak. <laughs> Sorry. Oczywiście tak można było jeszcze powiedzieć przy Radiu SK, bo właśnie mi tak zwrócono uwagę na czacie, że licytuje się książkę Stephena Kinga z Inspira i jeżeli przesłuchacie tej audycji, to będziecie mogli wejść i zalicytować. Sam zalicytowałem i mam nadzieję, że wygra. Co 70 zł za książkę, 70 zł za książkę. No, ale jeszcze wracając do agenta Tomasza, bardzo się ucieszyłem, że wreszcie poruszy, powrócił do normalnej audycji. Brakowało mi go. Naprawdę brakowało. To jest jeden z tych podcastów, które jak to się mówi, to jest must must listen. Tak. Must music. Music dla moich uszu. Must be the podcast. To co, <laughs> przystępujemy do 6 dnia października bo mamy w nim aż jeden podcast. Pro, prosty podcast, podcast prosty, chrześcijanie. I muszę powiedzieć, że bardzo mnie ten podcast ucieszył. Wojtek tym razem przygotował się bardzo konkretnie, bardzo merytorycznie, chociaż bardzo czasami nudnawo, no bo e, opisywał prawie wszystkie. E, można ująć e, rodzaje chrześcijaństwa, czyli można powiedzieć wyznania. Katolicyzm, prawosławie, protestantyzm, kalwinizm. Nawet jest jedno takie wyznanie, gdzie zostało już tylko czterech, bo im nie wolno się. Inaczej, oni wyznają, że czystość jest tak wysoko stoi, że nie warto mieć dzieci. No i. No i nie mogą adoptować, bo w Stanach Zjednoczonych, gdzie przebywają, weszło takie prawo, że wspólnoty religijne już nie mogą adoptować dzieci, więc zostało ich czterech i próbują zachować ich w Skansenie. No, tak można to podsumować. Ale warto naprawdę, warto słuchać, warto komentować i ja tylko mam nadzieję, że Wojtek wreszcie przeprosi się z RSS-em i będzie normalnie można ściągnąć ten podcast, a nie tylko słuchać poprzez stronę. To co? Chwila ja wytchnienia tak. i przeskakujemy do ja Tak, dobra, No dobra, ja chciałem, chciałem skrytykować, bo dla mnie to ten podcast to było rozczarowanie. To troszeczkę było takie, wiesz, no troszeczkę flaki z olejem. To było troszeczkę nudne. To jest podcast, który przy... Gważdza nas do komputera, który każe nam być przy zasięgu WiFi, który nie respektuje tego, że podcast, żeby podcast, że podcast powinien być mobilny moim zdaniem i mówi troszeczkę momentami jak Katarynka, nie ma tego recesa i był trochę cicho nagrany, Zatem podkładik. start czołówka. Hej, Mr. DJ, where are you? Ah, I'm, I'm coming! coming. Ah, ah, ah, ah. Ok, Okej, czołówka poszła. Witamy w kolejnym odcinku podcastofonu. Tu czołówki coś mi też poszło chyba. Oh, oh, oh. Hey, Mr. DJ, where are you? Kurde, to miało być scena, nie czołówka, ale dobra. także przypominam, że jeżeli ktoś chciałby dzwonić to zapraszam na scape radio.podcastofon, a nie samo podcastofon, dlatego, że mamy u nas nowego skape'a. podcastofon będzie używany dodatkowo już do innych celów, a radio.podcastofon będzie zawsze dostępny w czasie audycji, gdzie będzie można nawet dzwonić na żywo, wylewać na nas swoje żale, pytać, prosić, błagać i etc. A, Jacku, Jacku i yy, Maćku bo na pewno padnie takie pytanie, bo zawsze ktoś tak dzwoni i pyta się, na czym nagrywacie? Ja tak y, kró, krótko powiem, no, że... Przepraszam, jedno słóweczko, nie. Padnie pytanie, jaki masz mikrofon? A na no, czasu to... urwersowało prowadzących radio na fali, pamiętam, jak dzwonił nieosławiony pan Blacha i mówił, a jaki masz mikrofon? No ja się od razu pochwalę, mój zestaw to Tibon SC300, pojemnościówka plus y, Fonik AM220. Na moje biedne, małe y, rączęta to jest wystarczająco dużo gałeczek do kręcenia. A jeszcze powiedz, jakie masz słuchawki? A, słuchawki? A, to mam teraz podwójnie, dlatego, że y, mam jakieś takie wypaśnie td na uszkach i AKG słuchaweczki do kanałowe dodatkowo, żebym miał odsłuch samego siebie. O, cool. Full profesjonal. Tak. Ja się nie będę chwalił, bo w sumie mógłbym powiedzieć, to, to mógłbym powiedzieć, że mam... mógłbym powiedzieć, tak jak większość fanatyków Apple mówi, nie stać cię. <grywa> mogę po powiedzieć, że jak widziałem zdjęcie Macieja z Stołu Mikserskiego, to stwierdziłem, że jak on się w tym wszystkim łapie i tak mało robi fali w czasie nagrywania, znaczy się, że po prostu musiał kilka godzin albo kilka tygodni naprawdę trenować, żeby się przygotować do opuszczania czegokolwiek. On ma tam więcej gałek, więcej pod pokręteł. To, to po prostu wygląda nawet yy, jak atrapa prawie, a nie jak coś, co może działać. A Ty, Jacku? Nie, to jest piękne. A ja proszę Pana... Mówię do Was, nagrywam swój głos na Olympus HLS-5, a mówię do Was przez zestaw słuchawkowy telefonu Samsung Galaxy 2, a w tej chwili otworzyłem drzwiczki Panowie i melduję uprzejmie, że ciasto jest już upieczone. wymujemy Tak, wyjmujemy, także ciasto już jest gotowe. Minęło raptem 35 minut i już jest ciasto gotowe, a w tej chwili robimy ciasto na pizzę. Farsz już jest przygotowany, także... Mi się tutaj wiesz, przypomina, przypomina mi się ten film, co mi chyba co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, jak tamten gościu mówił przyszedł tak. I kran naprawił, i żonę obsłużył i wszyscy byli szczęśliwi, Także i tu nagrywamy radio i robimy pizzę i do tego ciasto po pizzy. I wszyscy dokładnie i właśnie cała ekipa Anusz Widelec zawitała do nas do podcastofonu jako nagrywający, czyli mogę powiedzieć, że oficjalnie został do nas przyjęty Pepe, który jest na tyle po prostu dobrym kucharzem, że stwierdziliśmy, że nada się do gotowania także podcastofonu i robienia kolejnych audycji. Czyli co pewien czas będziecie mogli usłyszeć Pepe w podcastofonie, który poprowadzi albo solo, albo z kimś. Mam nadzieję, że będziecie się tak dobrze bawić, jak jemu smakuje to, co gotuje. Dobrze, to no. zostawiamy Pepe Smurfa, niech tam smurfuje nam następne podcastofony i przeskakujemy do 7 października, ekspresowo 20 masę kultury, obskoczymy, bo to jest ekspres w stylu Gangnam. Om nom nom. Och nom, nom, ekspres w stylu Gangnam, yy, czyli masa kultury. Przepraszam, bardzo zgubiłem gdzieś tutaj moją karteczkę i za chwilę będę mówił, co tam było w środku, bo od tego, jak było, Dobrze jak zwykle był. Nie, nie, nie, nie, nie bez przerywniczka już mówię. E, przy... I tak, ponieważ chłopaki zapowiadali, że już nie będzie ekspresów w masie kultury, jednakże tym razem znowu zrobili go ekspres u nich polega na tym, że przez 5 minut mówi on o jakimś temacie, starają się trzymać stopery w ręku i dalej lecą do przodu. Yy, także yy, co tam jeszcze? Hmm, yy, było o różnych. Było o yy, muzyce, było o yy, Meridzie walczące, czyli kiepska forma Pixara, co słychać u Dextera, yy, o najnowszym Resident Evil, o straży sąsiedzkiej, o, yy, o komentowaniu za pieniądze w internecie, o sagach w pod podworze bagień, igrzyskach śmierci. Uh, dużo tego było jakiś mikser. No zdecydowanie, to jest prawie coś takiego jak yy, yy, wiadomości z martwej strefy. Nie no, ekspresy... Ale całkiem odmienny od poprzedniego odcinka. Całkiem odmienny, prawda? <śmiech> ekspresy, masy kultury to bardzo, bardzo nawiązują formą do wiadomości z martwej strefy. Ale teraz coś w zupełnie innej formie bo kazanie z 7 października ksiądz Piotr Pawlukiewicz nam kazał. Mówił do nas. Jacku, czy yy, opowiesz? Tak, oczywiście. Bardzo piękne kazanie. Dawno niesłyszany ksiądz Pawluszkiewicz przychodzi do kościoła, czyta Ewangelię i opowiada, komentuje, opowiada o życiu. O tym bardzo piękne kazanie. Skierowane, tak powiedziałbym, do, do jakichś, powiedzmy, młodych małżeń czy małżeń w średnim wieku. Podaje przykłady, różne o tym, żeby walczyć o swoje, o swoje szczęście, o, twoje, o swoje dobro. No i cóż, zapraszam do słuchania. Ja tylko może opowiem taki jeden przykład, który jest bardzo... No, który tak w sumie... Ja bym to sobie, niech się sam broni. Po prostu opowiadał o czymś takim, że jeżeli... Przykładowo, jeżeli nam się zarysuje samochód, zepsuje czy coś, to szukamy mechanika, który będzie nam to naprawiał, lakierował, czy co tam innego robił. A jeżeli na przykład mąż tam pije, czy coś, żonę bije, czy żona jakoś tam zdradziła męża, czy coś, to no to od razu rozwód. On mówi, nie, dlaczego? Spróbujcie znaleźć rozwiązanie. Pojedźcie na rekolekcję, pojedźcie tam. Także powiem szczerze, że tak mi się wydaje, no akurat ja jestem osobą wierzącą, ale wydaje mi się, że ten podcast mógłby śmiało wysłuchać ktoś, kto akurat nie jest osobą wierzącą, bo tutaj jest fajnie merytorycznie przedstawiony ten problem właśnie o bania o swoje szczęście. To tyle wszystko na Dobra, jakoś nagrania. Tak, ja bym powiedział, że brakowało mi tych podcastów i teraz proponuję przejść do naszego stałego można powiedzieć punktu programu, czyli Mateusz Bałniuszewicz z podcastu o piwie, który ukazał się 7 października i to był odcinek 107 Gniewosz Grapefruit. I w sumie powiem, że ostatnio Mateusz zaskakuje nas nietypowymi, naprawdę nietypowymi podcastami, gdyż opisał piwok, po które jak sam twierdzi, sam by w życiu nie sięgnął. Podcast jest bardzo krótki, bardzo można powiedzieć nietypowy, bo, bo zabrakło w nim czegoś, co zawsze Mateusz robi przy kosztowaniu piwa. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, czego musicie to odsłuchać. A to jest odcinek po piwnym blogdeju. Także tak. nie można yy, zapomnieć o tym, że większość blogerów piwnych yy, umówiła się, żeby opublikować pewien wpis. No i jak na razie Mateusz jest pierwszy. Mimo, że nagrał go prawie po tygodniu od tego spotkania. I najlepszy. I, no jak jedyny. Numer jeden. Number one. Nieważne, ważne, że jest. Pierwszy i to się liczy. I przede wszystkim, tak jak sam mówi, że nie jest w stanie wszystkim dogodzić, dlatego jeden podcast jego będzie krótszy i jeden podcast jego będzie dłuższy. Ponieważ jedni słuchacze proszą w komentarzach, no dlaczego te podcasty są takie długie? A ja bym chciał coś krótszego. A inni mówią, no dlaczego te, dlaczego te podcasty są takie krótkie? Ja bym chciał coś długiego czy nie? To co? Przeskakujemy do tajemnic trzeciej RP i tu jest napisane, że to jest wprowadzenie, do Amber Gold I jak to jest wprowadzenie to ja nie chcę omawiać Następnego odcinka bo jest Kiepski Przede wszystkim kiepski jeżeli chodzi O yy, Przekaz informacji Bo technicznie jest jak tam jak zwykle Czyli no powiedzmy że bez zarzutu Natomiast, no, w pewnym momencie pojawia się tekst, że, pff, no wiadomo, tam pan Plichta, dwa, dwa nazwiska, tak, Plichta, Stefański, no i Klot naprzemiennie tych nazwisk używa i w pewnym momencie pojawia się tekst, no ale już nie nazywajmy go tam Stefański, mówmy Plichta. Mm, a chwilę później mamy, co? Stefański! No proszę cię, no Klodzie, jeżeli robisz coś, mówisz, żeby słuchacze robili coś innego, a sam robisz coś zupełnie na odwrót, no to no, przykro mi, coś jest nie tak. Mamy do nas pierwszy telefon, dzwoni Byte Iter. Pozwolę sobie go dodać do konferencji. Mam nadzieję, Czyli że głos go sorry, wolności w twoim domu. <śmiech> Witaj Krzysztofie. Halo, halo, Krzysztofie, jak to jest, ten moment, to jest ten moment, w którym włączasz mikrofon i mówisz. 5, 4, 3, 2... O, jaka szkoda. Tak by powiedział Martin Lechowicz, ale my tego nie powiemy, bo my szanujemy naszych słuchaczy. Tak. Za to zaśpiewamy mu piosenkę. Już? Mówisz? No dobrze, w takim razie Krzysztofie zadzwoń do nas, jak nie będziesz miał już problemu z mikrofonem. Już nie mam problemu z mikrofonem, witam witam was Krzysiek. Echo 1, 2, 3 jakby coś, tak na przyszłość. Tak, yy, wit witam Was tym razem nie z Bielskawiałej, tylko z Łodzi, gdzie jestem u Łukasza Kor Koryckiego, czyli kontestatora pierwszego kontaktu, który też Was pozdrawia i ja Was oczywiście pozdrawiam. Szanowni ojcowie prowadzący i myślę, że to jest taka okazja w dzień dzisiejszym, jako że jestem pierwszym dzwoniącym, że mi przypada ten zaszczyt yy, pogratulować Wam yy, właśnie tego nowego przedsięwzięcia i życzyć wszystkiego dobrego, życzyć Wam osiągnięcia w, w połowie tego czasu, yy, no taki tak słuchalności jako najpopularniejsze radia internetowe w tym naszym pięknym kraju, w naszym pięknym języku ojczystym, nadające mają. Ja no, oczywiście tutaj może troszeczkę, jak już mówiliście, jakie podcasty prowadzicie, to ja też troszkę autopromocji, że prowadzę audycję Gość Miesiąca, który możecie słuchać na żywo, bądź jako podcast, czyli z archiwum kontestacji. A dodatkowo powiem, że podkład, podkład macie znakomity, słuchajcie, to jest rzeczywiście tutaj wielkie uznanie dla Filipa Dawidzińskiego i mam jedno ogłoszenie jeszcze, jeśli mogę. Proszę bardzo, Od... tylko szybko, bo strasznie cię y, dziwnie tnie. A to nie wiem, czemu mnie Nie, bo mówię na zoomie. może to przez ten laptop, który właśnie bardzo długo mi to zajęło dodawanie tutaj warto kontaktów. Otóż ogłoszenie mam takie, które myślę, że Światek podcasterski chętnie usłyszy. Mianowicie za tydzień w niedzielę o godzinie 21. Chciałbym ogłosić, że odcinek audycji Geek Cloud, której normalnie nie jestem w ekipie prowadzącej, ale... Raz na parę miesięcy się gościnnie pojawiam. By Popular Dimension będzie poświęcony właśnie prowadzeniu podcastów, to znaczy yy, sprzętowi, mikrofonom, również programom, które zwykły taki podcaster, nie radio nadający, tylko normalny podcaster robiący, yy, no znać powinien takie tips and tricks, hints dla podcasterów. Czy właśnie, czy to nie było. był spoiler przypadkiem? Czy, czy, nie po, czy w poprzednim Geek Cloudzie nie było spoilera tego Geek Cloudu? A te, też był, ale poprzedni odcinek był, troszeczkę on jest zrzucony pod złym tytułem przez damista. Um, on był poświęcony prowadzeniu radia, bądź też prowadzeniu audycji na żywo w radiu. Spoilera Natomiast, yet. o tym, co to ludzie, no okazało się, że to samo ty posłuchać, więc na taki popyt byłoby zaniedbanie wielkim nie odpowiedzieć, więc. Zapraszam godzina 21 kontestacja, 21, o, akurat to sama godziny, numer linii w miesiącu, październik. I jeszcze raz pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy i ojców prowadzących nowego radia Podcastofon. Powodzenia. Na razie. Popatrz. Bardzo dziękujemy i zapraszamy także do dnie. A, jeszcze zanim uciekniesz, mam, pro... mam pytanie. Jaka maskotka? Co ty proponujesz? O, to jest, to jest dość niezwykłe. Ja myślę, że można by takiego, taki jakiś dyktapon typu typu Zoom H2, którego właśnie używam yy, uzwierzęcić, dodać mu jakieś nóżki, jakiś u, uśmieszek, jakąś paszczę, nie, oczka. Dobrze, bardzo dziękujemy w takim razie i życzymy Ci, żeby Ci się zawsze dobrze słuchało polskich podcastów i żebyś nigdy nie miał braku tego, co chcesz odsłuchać. Nie wiem, czy do Krzysztofa dotarło, bo jego coś tutaj jest. Problemy z nim mamy połączeniem. Skype mnie pyta, jak oceniam e, tą rozmowę? Hmm. Ja myślę, że rozmowa była dobra. Z Krzyśkiem się zawsze dobrze rozmawia. Mm -hmm. Czyli z naszym editerem. A teraz y, chyba przeskoczymy dalej, o czym skończyliśmy. A, tajemnice dzieci RP. Y, no, można powiedzieć, y, audycja była... Tajemnicza. I tam był ciekawy. Technicznie było ok. W pewnym momencie były niedociągnięcia, ale generalnie jest ok. Oczywiście, że tak. Pod warunkiem, że podawane informacje były prawdziwe. Dokładnie. I teraz y, proponuję przejść do kolejnego podcastu, którym był tydzień w sieci y, y, Wieści z biurowolandu, Wolandu, część trzecia. A to odcinek przygotował SSD. Wiesz co, mówiąc przerwą. szczerze, miałbym nadzieję, że to będzie ostatni, trzeci odcinek i już nie będzie Biurwalandu. Dlaczego? Rozumiem. Bo to jest taka moja nadzieja. Słuchaj, sam niedawno miałem przejścia z Biurwami. Dziękuję bardzo. Nie, nie, nie, nie. Nie chcę, żeby coś takiego w Polsce było. Po prostu chodzi o to, żeby nie było z czego robić tych wieści. A ten Biurwal to mi się kojarzy raczej w jakiej to jesteś Też o jakimś takim biur coś tam, tak? na Podgórzu Karpackim. Gdzie ty mieszkasz? Jakie biur? Barów. O, Marcin, to mi się właśnie skojarzyło. Ja myślę, ja że on może z tobą robi wywiad. Czy tam z rejonach. Tak, wiem, bo możemy... Tak? Możemy usłyszeć wiele... wiele ciekawych rzeczy na temat urzędników, sędziów. No to jest masakra. Po prostu nóż się w kieszeni otwiera, tak jak Andrzej mówi i pani może za zawołać pani, widzisz i nie widzisz, prawda? To co? Odcinek dobry można powiedzieć.. podatki, obniżymy złopki. Czy kontynuujemy wieści? O wieściach bym jeszcze tylko powiedział, że warto to słuchać, dlatego żeby wiedzieć co może się stać, jakby, jak będziemy prowadzić własną firmę i żebyśmy tak naprawdę mimo zapewnień urzędników nigdy im nie ufali i mieli na wszystko oczy otwarte, a najlepiej własną wywiadownię gospodarczą. I przejdźmy do następnego odcinka. Maćku, co mamy na tapecie? Na tapecie mamy y, wydanie główne z Hugo. Podcast pod tytułem Obniżył podatki, zlikwidował żłobki i opiekę społeczną i się go pozbyli. To, to znaczy, panie. jest to wywiad z y, Stefanem Oleszczukiem, burmistrzem Kamienia Pomorskiego, znaczy już byłem burmistrzem Kamienia Pomorskiego, który w tym mieście właśnie zaprowadził takie mm, dosyć drastyczne w świetle polskiego prawa reformy, ponieważ no, na przykład yy, Powiedzmy, że zlikwidował koncesję na alkohol, to znaczy każdy, kto się zgłosił i taką koncesję dostawał, mimo że później inne urzędy ją mu uchylały, to i tak dostawał następnego dnia znowu tą koncesję na alkohol. E, sprywatyzował, można powiedzieć, bo wy, wyrzucił pod swojej jurysdykcji żłobki, przedszkola, i wszystkie podatki, na które miał wpływ, postarał się obniżyć w obrębie tej swojej yy, miejscowości. Aczkolwiek, no, nie wybrali go. Chciał kontynuować wyżej iść w politykę, no i, no i niestety dostał po tyłku. Mafia go załatwiła. Co tu dużo mówić. Człowiek mocno wykształcony, znający się nie tylko na polityce, ale i odżywianiu. Żonę ma też również tam gdzieś działającą w jakichś takich fitnessowych sprawach, prawda? I nie I tylko żonę, ale robi... także i dzieci, które się zajmują tak, zdrowiem. I można powiedzieć, że bardzo dobrze y, przygotowana audycja, bardzo dobry wywiad. Y, bardzo ciekawie powiedziane zarówno jeśli chodzi o politykę, jak i o lecznictwo. No i nie mam y, przy czym się przyczepić, jak go słuchałem merytorycznie. Bardzo, naprawdę, bardzo dobry odcinek i szczerze go polecam każdemu. Tak, jeżeli będziecie przyznawać typy tygodnia, to to jest mój typ tygodnia. Dobrze, Jacku, zapamiętaj go i na końcu odcinka nam powiesz. Wy, wytypujesz go. To co? Przeskakujemy do następnego podcastu, zmieniając cyferkę, 8 października. To jest dziennik pokładowy, fantastyka naukowa Stevena Kinga. To jest dziewiąty odcinek Mał... dziennika. Tak, i chciałem właśnie powiedzieć, że to jest nowy podcast w naszym katalogu podcastów, którym, jak opisuje sam autor, dziennik podkładowy to podcast opowiadający o szeroko rozumianej science fiction. Nadaje nieregularnie, ale bez większych dziur w kalendarzu. Autorem jest Michał Ochnik. I powiem, że bardzo ciekawy odcinek to był i wziął właśnie sobie na tapetę tym razem Stephena Kinga. I nie tylko tak jako pisarza horroru, tylko właśnie od strony science fiction. I można powiedzieć, wylał na niego kubeł zimnej wody. Bo... O, słuchaj, jeżeli on stwierdził, że Stephen King nie nadaje się do prowadzenia, yy, można powiedzieć, naukowego yy, podejścia w swoich tych, i ceni go, ale za co innego, on go ceni za obyczajowość. Nie ceni go jako horrorysty, bo tak naprawdę bał się tylko na dwóch jego książkach. Uczył, poczuł takie dreszczyki. A, ale jeżeli chodzi o sferę nauk, science fiction, to jakoś mu on nie podszedł. A jeżeli chcecie więcej wiedzieć, posłuchajcie sami. No, to był podcast Dziennik Pokładowy, a teraz yy, Maurycy Hawranek i Iwelios Czyli dziwne informacje, 30 września 2012 roku, a w tych informacjach możemy się m.in. dowiedzieć o tym, co nowego wydarzyło się u nas w Sejmie, ponieważ właśnie y, zarząd pewnego ZOO zdecydował się o zakupie y, iPadów dla szympansów, orangutanów, orangutanów. Tak. Poza tym było na temat wolności dla Karaluchów, motocykliście, który w czasie wypadku nie zauważył, że stracił nogę no i pojechał i dalej. No i dziś możemy sobie pomachać, ale czym to zapraszam do podcastu. Króciutki, tak. prawda? Bardzo króciutki, niecałe 5 minut. Warto posłuchać, szczególnie, że mają bardzo dobry podkład, który ja lubię. Tak, tyri tyri tyri tyri tyri tyri. tak to jest cudowne. A teraz w ramach przeciwwagi dla e, t, krótkich, krótkich e, dziwnych informacji damy Tyflo Podcast w Radiu N adapta Adaptacja materiałów dydaktycznych dla studentów kierunków technicznych Wyobraźcie sobie, że będąc osobą niewidomą można studiować na kierunkach technicznych... Rewelacja! No, dokładnie. E, tak właśnie się zastanawiałem, kto będzie o tym mówił, ale wychodzi Dobra, na to, że chyba sam powiedzieć. opowiem. No to e, mów, jeśli chcesz. E, dla mnie było po prostu, bo ty jesteś studentem technicznym, Maćku, tak? A i owszem. E, dla mnie w ogóle studiowanie rzeczy technicznych samo w sobie jest wystarczająco trudne, a szczególnie jeżeli do tego dochodzi osoba niewidoma, która nie ma, można powiedzieć, możliwości e, spoglądania wzrokiem, tylko musi w inny sposób dochodzić do tego, co osoba widząca. Ja podziwiam tego studenta, który nie dość, że studiuje, to jeszcze sam pomaga przygotowywać te materiały w ten sposób, żeby żaden inny student, który jest niewidomy, nie miał z tym problemu. Przygotowanie materiałów wcale też nie jest rzeczą prostą, bo ile mamy przedmioty humanistyczne, w których można dosyć dobrowolnie interpretować pewne tematy, o tyle w przypadku przedmiotów ścisłych, nauk ścisłych, jest ważny każdy znak, jest ważny każdy przecinek, kropka czy średnik. Poza tym <śmiech> e, możemy się dowiedzieć, jak wygląda proces przygotowywania takich materiałów. Nie wiem, czy wiedzieliście, że każda taka publikacja jest konsultowana z autorem, e, ponieważ w przypadku na przykład złożonych wykresów być może da się je uprościć albo przedstawić w formie tabeli poza tym możemy usłyszeć też o technikach yy, druku wypukłego obrazków różne, m.in. między innymi papier, który puchnie yy, no i wszelkiego rodzaju inne techniki zapraszamy do podcastu Dobrze, przed kolejnym podcastem, może kolejne ogłoszenie, które dodam, że przygotowuje się magazyn podcastofon Filipa Dawidzińskiego. Mówiłem, że Filip się będzie niejednokrotnie tutaj przygotowywał i na, do numeru zimowego czeka na teksty do końca października. Po tym zostaje numer zamknięty i zacznie się skład DTP i być może druk. Także jeżeli ktoś chciałby napisać tekst o podcastingu, jakiś felieton, cokolwiek, nie tylko związane bezpośrednio z podcastingiem, ale może być jakaś sylwetka podcastera, zapraszamy do kontaktu z Filipem i do rozmowy z nim na ten temat. Ja mam Jaki nadzieję... Adres? Proszę? Jaki adres? No, y jak to? Nie tylko dla oru. I tam już wszystko będzie jasne. Nie no tylko tak. dla orów.com Albo może pisać na naszą redakcję, a my przekazamy ten list dalej Nie, ja wolę, jak będzie wszystko bezpośrednio Dlatego, że y, przekazywanie informacji nie służy najlepiej Ale proszę poczekajcie, sprawdzę tylko, czy dobrze podałem adres Tak, nie tylko dla orlov.com I zapraszamy tam do spotkania się z Filipem I z jego, można powiedzieć, podcastami Które co prawda nie są omawiane, ale są przez nas bardzo lubiane I ja je lubię czy to znaczy, że wraca stara tradycja i będą będzie ten katalog w papierku, tak? Tak, tak, tak, jak najbardziej w papierku, ale o tym więcej to dowiecie się niedługo. Na razie czekamy na teksty do końca października. Tak, magazyn Podcastofon jest to rzecz jak najbardziej możliwa, a rzeczami niemożliwymi skończymy dzień 9 października, czyli Teoria Chaosu na żywo, audycja z 14 września o kategoriach rzeczy, kategoriach postępu cywilizacyjnego, czyli tym, co wprowadził um, kto to wprowadził, przepraszam. To wprowadził pan, który jest fizykiem, Michelkaku. Kaku. o dokładnie. No i Klot wprowadza czwartą kategorię. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, co jest w czwartej kategorii, to my wam nie powiemy, chyba że Andrzej albo Jacek powiedzą. Nie, nie, nie, nie. Zapraszam do odsłuchania. Zapraszamy do odsłuchania, jest tam bardzo wiele opowieści, przy czym z niektórymi rzeczami się nie zgadzam, bo dla mnie chociażby Dick jest o wiele słabszym pisarzem science fiction, aniżeli nasz y, drogi Lem, dlatego że to, co napisał Lem, to się sprawdza, naprawdę się sprawdza i można powiedzieć, że i Lem ma najwyższy współczynnik poprawności, jeśli chodzi o science fiction. Dużo wyższy aniżeli Werner, który jest uznawany za naprawdę dobrego pisarza science fiction z jego punktu odniesienia. A Andrzej, to już może nie będzie pisarz science fiction, tylko prorok? No, no przecież Lem jest nazywany po prostu y, naukowcem. On nie jest nazywany jako pisarz science fiction, tylko jako naukowiec, który przewiduje przyszłość. Ale... Yy, yy, jeżeli chodzi o yy, pana Michukaku, to bardzo ciekawie przygotowana audycja, chociaż ja tam widzę troszeczkę nieścisłości, ale proponuję Wam wyrobić swoje własne zdanie. I przechodzimy do 9 października, gdzie Martin Lechowicz w podcaście Odwyk mówi o Wieży Babel którą porównuje z Unią Europejską i no, stara nam się to wyjaśnić dlaczego tak i możemy też usłyszeć Martina teorię na temat właśnie Martin Star próbuje nam udowodnić, że to była prawda, że był jeden wspólny język no tak ja mu wierzę no wiesz, jeżeli człowiek pochodzi od Adama i Ewy, bo to, to wiadomo, że pierwszy był Adam i on miał jeden język, więc mam już wspólny z nim. Tak, później była Ewa i języki były dwa. Już wtedy tak. To znaczy, wiesz, tu jest wszystko tak jakby troszeczkę od innej strony popatrzone, ale podpiera się, e, wiesz, cytatami z Biblii, e, daje przytyczka w nos tłumaczą ten język z hebrajskiego czy tam z jakiegoś z greckiego na polski, jak to jest dziwnie tłumaczone. No i może tak rzeczywiście było, bo być może wszystko rzeczywiście tak było. Kto to wie? No, to teraz tak w nie... O, dzwoni do nas, dzwoni do nas, proszę Państwa, kolejny słuchacz, a właściwie jeden z ojców założycieli prowadzących podcastofonu, czyli Robert Kessling. Dobry nie wieczór. Pasy, really? Witamy serdecznie, Robercie. Halo, halo? To jest ten moment, w którym zaczynasz mówić no Przede wszystkim trzeba ścieszyć radia Dobry wieczór, nie wiem czy jak je... mikrofon. Jaki jest czas opóźnienia yy... Yy, Tak, to mi... jest ten moment, w którym zaczynam mówić <ścoughs> <ścoughs> Czyli mamy, mamy dobre opóźnienie Takie można powiedzieć radiowe A ja mam radiowy wygląd, a Robert tak, ma radiowy głos i fajnie, teraz mówić. Osoby. W, w tym w Skype nic nie słyszę. Dlaczego tak? No A ta właśnie, w Skype nic nie słyszę. E... Ja będę teraz wczoraj wczoraj techniczną, radio i mam kompletną ciszę. Kolender, dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest, że w Skype nic nie słyszę? Dlaczego nikt mi się Dobrze. nie nazywa w Skype? Ie? Dlatego, Muszę... że może jesteśmy cicho. Może I masz czeka... za dużo kart dźwiękowych. Znam ten ból. O, jest, działa trzecie, działa trzecie. Jeżeli teraz mnie słychać jeszcze, halo, halo. Słychać cały słychać, słychać. słychać. No to fajnie, dobra, to teraz już was słyszę też. Witam serdecznie wszystkich prowadzących, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Robert Kessling z tej strony. Kiedyś podcast Próba Mikrofonu, Five O'Clock. Zapuściłem się troszeczkę, co trochę może nie wynika z mojej, mojego jakiegoś słomianego zapału, a bardziej z braku czasu ale chciałem pochwalić tutaj w tym momencie dwie osoby właśnie, nie wiem, znaczy na samym początku muszę powiedzieć to, że nie słuchałem w ogóle nic do tej pory, więc włączam się do, do audycji w momencie, kiedy uruchomiłem mój komputer i chciałbym pochwalić tutaj Macieja Dmowskiego i Andrzeja Famielca, przede wszystkim, bo to nie są jedyne osoby, które chciałbym pochwalić, ale oni przede wszystkim za to, że, że to zorganizowali, że to zrobili i że ciągną to dalej i że przed sobą mamy świetną taką przyszłość naprawdę robienia czegoś dla innych bo to jest to, czego podjęli się ci y, dwaj panowie. Y, ale oprócz tego jest y, tutaj, jak słyszeliśmy, Jacek, o którym nie wiedziałem, Jacek Kuchmistrz. Y, nie wiem, czy ktoś jeszcze jest y, na, y, na wizji, chciałem powiedzieć, czy ktoś jeszcze jest na audio. Kto jeszcze jest? Nie ma nikogo w tej chwili oprócz nas, ponieważ Jacek ma problemy z połączeniem. On ma internet z Tesco. Aha, Dokładnie, ten... yy, naczy, skończył się gotować, więc idzie się teraz pewnie zakamuflować i wsząknąć to, co z, y, przygotował. Yy, Pepe z, y, z przyczyn wiadomych nie może o tej porze nadawać, ale jest za to na odsłuchu i na, scapie, na, wypraszam, na czacie nam informuje, co myśli. Mało tego, nawet powiedział, że zaproponował, żeby maskotką radia był albo karburator, albo patefon. E, Patefon. Patefon, fajnie. Nie, fajnie. Wszystko jest naprawdę świetne, to co robicie. Jako osoba, która założyła podcastofon, znaczy współzałożyciel podcastofonu kiedyś dawno temu, kiedy z, z naszym założeniem było zjednoczenie społeczności. Wiadomo, że z Polakami jest dosyć ciężko, i żeby zjednoczyć się, żeby zrobić coś wspólnie, to naprawdę bardzo, bardzo wymaga to wysiłku tej strony, która to organizuje, a wy teraz przejęliście pałeczkę i ciągniecie to dalej i robicie to dla innych tak naprawdę. Jest to godne podziwu i, i jako osoba, która troszeczkę jest z tyłu, gdzieś tam cały czas dbam o katalog, naprawiam błędy, robię takie pierdoły, coś czego nie widać, ale bardzo chciałem Was pochwalić za to, co robicie, za to, że, że podjęliście się tego, bo wiem, że tak naprawdę masa ludzi bladego pojęcia nie ma Jaki, jakim poświęceniem jest poświęcenie właśnie własnego czasu. Tu nie chodzi o całą resztę, tu nie chodzi o możliwości techniczne, że ktoś ma wiedzę taką czy inną, ktoś wie jak włączyć mikrofon, jak uruchomić serwer i tak dalej. Natomiast najbardziej istotnym jest to, że wy poświęcacie swój prywatny czas. To jest największa siła w tym wszystkim. To jest coś, czego czego tak naprawdę najwięcej brakuje ludziom aby poświęcić swój czas dla innych i, i tyle ja nie chcę przedłużać teraz, ale naprawdę jestem, jestem godny podziwu, że znalazły się kolejne osoby, które ciągną tą połeczkę, które y, będą ciągnąć dalej y, robienie tego pod, polskiego podcastingu małego podwórka dla innych i oby z korzyścią dla tych wszystkich, którzy siedzą w ciężarówkach jadą sobie gdzieś na trasie y, słuchają podcastów różnych każdy ma inne gusty i dzięki temu, że jest podcastofon, dzięki temu, że są ludzie tacy jak wy, jak prowadzący, bo głównie o to mi chodzi, osoby prowadzące podcastofon, dzięki temu możemy wybrać audycje, które akurat nas interesują, bo jak już wcześniej wspomniałem, gusta są różne, a dzięki podcastofonowi można wybrać sobie audycje, które się akurat nam podobają. No i to tyle, na razie. No na razie. Dzięki za telefon. Bardzo dziękujemy, Robercie. Mamy nadzieję, że jednak y, niedługo sam na tyle zatęsnisz że za nagrywajką, że siądziesz i nagrasz nie tylko podcastofon, ale kolejny 5 o'clock. Zresztą przypominam Ci, że dalej nie mamy od Ciebie drugiej części Portugalii, na którą czekamy, czekamy i czekać będziemy. Szczególnie, że mi moja współmałżonka suszy o Portugalii drugą część głowę. Co prawda sami nie wybieramy się do wyjazdu, gdyż nasze kochane maluchy troszeczkę za dużo chorują i są można powiedzieć delikatnie mówiąc narwane i to bardziej od swojego tatusia także wyjazd z nimi gdziekolwiek to byłaby udręka przynajmniej dla osób obsługujących nas, ale dziękujemy za telefon i zapraszamy Ciebie częściej, bądź z nami no, ojcze dyrektorze propagowanie polskiego niekomercyjnego podcastu Dl zacz omówimy czerwoną pigułkę, czyli E, Joannę Mazurczak i Łukasza Ruszyka wraz z gościem, e, który nie pamiętam jak się nazywał, na, w każdym razie rozmawiali o głodówkach, które mają być sposobem na chorobę? To jest część pierwsza. Część pierwsza, ponieważ w tej części e, wysnuwają ciekawą teorię. Mianowicie, że przejadając się trujemy organizm. Natomiast... Nie, jak ja to um, zacząłem słuchać, to ja sobie stwierdziłem, że to, to ja muszę um, akurat ten odcinek schować przed moją teściową, bo moja teściowa ma manię oczyszczania organizmu, a ja lubię sobie zjeść. Czasami od czasu do czasu, no bo w sumie ja już w ciągu 11 miesięcy schudłem 27 kilo, nie starając się schudnąć i stwierdziłem, że więcej mi się e, raczej już nie uda, bo już idzie zima, więc troszeczkę stadłyka musi mi, jak zwykle odłożyć, ale powiem ci, że to jest straszna informacja. Zresztą, tak naprawdę to ja się nie dziwię, dlaczego się ludzie zatruwają się przyjadając, bo nie mają własnego żercia, tylko mają takie jedzenie przetworzone. Ja mam dostęp do 90% własnego jedzenia. Naprawdę 90% własnego to jest własne jedzenie. Hmm. No Dobrze to przeskakujemy do Z dyktafonem wśród zwierząt. To jest piąty odcinek podcastu Z dyktafonem wśród zwierząt, którego autorem jest Godaj, e, znany ex kapok Tak, ja ci, Godaj, ja ci w życiu nie zapomnę tego kapoka. W życiu. Tak, Godaj nie daruje ci tej nocy. No, w każdym razie jest to relacja pierwsza, bo mamy zapowiedź kolejnych i już jedna się ujawniła aczkolwiek będzie omówiona przez następny, następną ekipę w tygodniu 42. Natomiast jest to pierwsza z serii audycji dotyczących MFK, czyli Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi. Muszę powiedzieć, że ten podcast bardzo mi się podobał. Kapok wyciągnął. przepraszam, godaj wyciągnął w nim wszystko to, co najlepsze na takich spotkaniach. Dobrych ludzi, dobre rozmowy, chociaż jedna osoba była bardzo niechętna, aby cokolwiek powiedzieć ciekawego do mikrofonu, jednak godaj się nie dał. Pokazał jaki, jaką zadrę powinien mieć podcaster i jeżeli gdzieś idzie i chce coś wyciągnąć, to, to wyciąga. I za zaczął po prostu, wszystko dobrze przygotował, przemyślał, powiedział. Ja myślałem nawet, że to były jakieś takie przez moment y, ustawiane wywiady, wiesz? Dobre były one. Hmm. Niewątpliwie. Były bardzo dobre. A teraz y, zupełnie inny koncept, mianowicie Paweł Duraj, czyli eks siok, a teraz człowiek który ma inne, inne pomysły niż wszyscy włamywacz, włamywacz amator. To nie był, Paweł nie był włamywaczem amatorem, aczkolwiek jest to obiecany podcast o tym, jak y, próbowali się dostać, próba oczywiście zakończona sukcesem, próbowali się dostać do zatrzaśniętego mieszkania. No i, i jaki z tego morał? Trzeba mieć znajomy, którzy z się bawią w taternictwo, w alpinistykę lub w jakiekolwiek inne spinactwo. Być na tyle zwariowanym, żeby próbować się po linię do dostać na trzecie piętro. A co było więcej? Posłuchajcie, chociaż muszę powiedzieć, że troszeczkę wolałbym, jakby tam było więcej tego narratorstwa Pawła, bo to narratorstwo było chyba najlepsze w tym odcinku. A tak bo, swoją drogą... To trzymało jeszcze... tak w napięciu. To jeszcze zastanawiająca jest rura od odkurzacza. Ale jeżeli chcecie wiedzieć, po co ona była, to zapraszamy. Rura powiadasz. Tak, rura Rur od odkurzacza. Rura od odkurzacza. To co? A Huna. A, huna, spektrum rozwoju, czyli Anna Sośnik, Ewelina Stępniszka, gdzie spotykamy się znowu z Huną, gdzie. Chris Sedzik opowiada nam o masażu. I nawet nie tyle o masażu, co to jest tak naprawdę taniec. Taniec yy, i Huna i, yy. tak. i... To jest chyba odlot, krótko mówiąc. <grywia> Jeżeli byście chcieli kiedyś porozmawiać z masażystą, to tutaj dowiadujemy się, że nie można tego robić w trakcie zabiegu. Yy, czym jest ten masaż i dlaczego nie można dlaczego jest wykonywany w świątyni także w dzisiejszych czasach masaże lomi lomi tak bo o tym chyba mowa tak tak w ogóle po prostu jak ja zacząłem o tym słuchać to ja tak stwierdziłem że tutaj nie jest mowa o masażu ale o rytuale rytuale religijnym który przetrwał do dzisiaj ba rytuale który powinien wymrzeć bo wolno było go przekazywać tylko i wyłącznie członkom rodziny i tylko wtedy kiedy ci członkowie mieli objawienie do tego masażu. I te objawienia mogły trwać nawet całymi dniami, także zdarzały się przypadki kilkudziesięciogodzinnych sesji z masażem. No, mało tego, ten masaż powodował, że władca dostawał oświecenie i podejmował jedyną, słuszną, prawdziwą decyzję, więc jeżeli chcecie podjąć najważniejszą decyzję w waszym życiu, idźcie najpierw na masaż. To co? Agn Hubert spandowski Vermando, RSK 82 odcinek, amerykański wampir, tom drugi. A więc w tym odcinku Scott Snyder i Stephen King łączą swoje siły po raz kolejny, abyśmy mogli tom drugi amerykańskiego wampira przeczytać. Dokładnie. I mogę powiedzieć, że jak zwykle Hubert robi mi... Smaka na coś, co powinienem kupić. Ja się cieszę, że ja jestem daleko od jakiegokolwiek MPK, czy zdziercy księgarni, bo jakbym zaraz po wysłuchaniu takiego podcastu był przy okazji, to pewnie bym znowu coś kupił. A on tak zachwalał, że mi tylko ślinka intelektualnie ciekła. I Ach, mieszkanie na wsi czasami ma duży plus. Bo nie mogłem wyjść, podejść i kupić. Ale powiem Ci tak, że y, to był dobry podcast. To był dobry podcast i chyba na tym kończymy nasze omawianie podcastów 41. tygodnia polskiego podcastingu. Zaczęliśmy 4 października, kończymy 11 października. I kolejnym omawiającym podcasty, z tego co dobrze pamiętam, będzie Hubert Mayer i Karolina Baran, czyli nasi drodzy koledzy, którzy... Koledzy, kolega i koleżanka którzy będą nam opowiadali o 42 tygodniu. A powiedz mi teraz tak, jaki typ tygodnia ty dasz? No bo wiadomo, yy, co dał nam Jacek. To właśnie, ja zapomniałem, co dał Jacek, natomiast moim typem tygodnia jest, proszę państwa, proszę państwa, włamywacz amator! Włamywacz awator. Tak. Yy... A, już wiem. Jacek dał wydanie główne z Hugo, obniżył podatki, zlikwidował żłobki i opiekę społeczną. Przez ten tytuł miałem przez moment nadzieję, że będziemy słyszeć o jakimś morderstwie opieki społecznej, ale nie, nie, nie. Takie pierwsze skojarzenie. Za to mój typ tygodnia powędruje akurat do nowego podcastu w naszym katalogu, który jest... Gdzie on jest? To jest... Dziennik podkładowy Michała Ochnika, fantastyka naukowa Stevena Kinga. Za to, że po pierwsze, człowiek był przygotowany. Powiedział nie tyle, co wiedział, jak to się mówi, tylko powiedział to, co myśli. Nie bał się zadrzeć z Mando. No bo Mando, to chyba włoski na grzbiecie stanęły dęba, jak usłyszał, że Stephen King pisze złe horrory. I że... To było spójne, dobre i ja tam nie słyszałem jakichś błędów technicznych. Dla mnie zasłużony typ tygodnia. Maćku, żyjesz? Nie, nie żyję. Dobrze, to w takim razie jeszcze, czy mamy jakieś ogłoszenie? Yy, tak, z ogłoszeń tych, co sobie wypisałem na kartce, yy, jest, że jak ktoś chce yy, wystąpić w Radiu podcastów prowadzi własną audycję, prosimy kontaktować się na maila radio.podcastofon.małpa@gmail.com Możecie odwiedzać nas na stronie internetowej www.radio.podcastofon.pl i jeżeli chcecie czasami posłuchać, poczytać czegoś dobrego na temat podcastingu, możecie wejść na Dzikie Miasto, akurat to jest moja prywata, i od czasu do czasu będę Puszczał krótkie felietony na temat podcastu, które słucham. Nieregularnie, raz na tydzień, dwa czy trzy razy w tygodniu, różnie będzie. Warto wejść, warto przeczytać, bo to będzie takie streszczenie, skrócenie tego, co może pokazać się w podcastofonie. Jeżeli jeszcze macie ochotę zadzwonić, zapraszamy do dzwonienia na podcastofon. A my I... przechodzimy do topów miesiąca. Dokładnie. Więc pierwszym topem miesiąca jest rowerem przez tunel Czyli Ruszaj się w Mogę rynku. mogę wtrącić G. Tak proszę Ja chciałbym przypomnieć tylko Że topy miesiąca to, to, to jest Wybór wszystkich słuchaczy A więc Różni się to tym od Typów tygodnia Tym, że typy tygodnia Przyznawane są przez Prowadzących dany podcastofon Natomiast topy miesiąca Y, są wybierane przez wszystkich słuchaczy, a więc my głosujemy y, nie na zasadzie co jest świetne, co jest paskudne tylko głosujemy na zasadzie co jest polecane a czego nie polecamy i to wszystko, czyli albo dajemy naprawdę taki y, rzetelny kciuk w górę, albo kciuk w dół i na tej zasadzie później po miesiącu y, wybierane są audycje z racji tego, że podcasty wszelkiego rodzaju zazwyczaj odsłuchiwane są z opóźnieniem, bo to nie jest radio na żywo. To właśnie dlatego audycje live, podcastofonu i wybór topów miesiąca jest z opóźnieniem dwutygodniowym, bo audycje czasem się pojawiają właśnie z opóźnieniem w naszych RSS-ach i z różnych tam względów. W techniczne sprawy teraz nie wnikam, ale właśnie przez to Yy, cały podcastofon live jest też nagrywany z opóźnieniem yy, dosyć sporym po to, aby można było zagłosować na podcasty, które wysłuchaliśmy i o których naprawdę możemy powiedzieć, że je polecamy albo ich nie polecamy yy, a żeby to zrobić wystarczy się zalogować na katalogpodcastów.pl i tam oddawać swoje głosy to naprawdę ma służyć tylko i wyłącznie temu, aby osoby inne y, wiedziały od czego spróbować co my chwalimy co jest fajne, co jest niefajne y, i aby troszeczkę pomóc tym, którzy chcą coś robić nie za bardzo im wychodzi a y, czasami taką pochwałą bądź też nawet krytyką y, możemy spowodować to, że te podcasty później y, zwiększają swoją jakość bo właśnie usłyszą y, te osoby które je prowadzą że coś jest y, nie za bardzo albo coś jest dobre, więc to się podoba bądź też nie. Dobrze, żeby znowu nie ciągnąć. Więc właśnie topy miesiąca wyglądają w ten sposób, że głosują na to słuchacze a nie prowadzący i tym się właśnie różni to od y, typów tygodnia. Dziękuję. Przepraszam bardzo prowadzący głosują, ale w sposób y, tajny, czyli jak im się spodoba czy słuchali, to też mogą zagłosować przecież. Y, tak, tak. tak prowadzący są też słuchaczami. Tak, tak, zgadza się, ale każdy... Z... Dobrze, jesteście sobie powiedzmy we dwójkę, więc macie tylko i wyłącznie dwa głosy. Natomiast y, słuchaczy mamy w rzędu około 150 osób. Łącznie to jest może nawet i więcej. Y, I te wasze dwa głosy, jakbyście się nie zmówili, nawet niewiele znaczą. Więc y, w porównaniu z y, typami tygodnia, gdzie to wy decydujecie co jest dla was fajne, co nie. Wy, prowadzący, tak, bo jak ja będę prowadził, to ja zdecyduję, ja jako jedna osoba zdecyduję, jakie trzy typy tygodnia dam. Natomiast w porównaniu do topów miesiąca mój jeden głos się bardzo niewiele liczy w porównaniu z tym, co dadzą właśnie słuchacze. Natomiast tak naj... o co mi chodzi? Chodzi mi o to, żeby, żeby głosować, żeby oddać swój głos, żeby nie być leniwym, żeby to, co przesłuchaliśmy, żeby zagłosować na to, że to jest fajne albo nie fajne i tyle, po prostu zachęcam do głosowania anyway, przejdźmy szybciutko przez typy, topy, przepraszam czyli rowerem przez tunel zatem ruszaj się Bruno miejsce drugie, Paweł fotograf Big Brothera, czyli brak sygnałów, czyli Przemek Szczepaniuk miejsce trzecie środek jesiennej nocy to jest podcast bez nazwy miejsce czwarte Bar Karola. Rajtuzy. Miejsce... E, miejsce, proszę państwa, piąte. Pichontarium. Sprawy różniste. Miejsce szóste. Snajper z... Mieczami. Tak? Mleczami, mieczami? Ja przepraszam, jestem ślepy. Są to dreszcze. Z, z mleczarni, z mleczarni. Mleczarni. Są to dreszcze. I ostatni jest Papa Cafe, czyli Jesień 203. I niniejszym zakończyliśmy podcast. To pan, proszę się ładnie pożegnać. I ojca Póź... i żegnam. Później jeszcze rozważymy, do kogo wy wyślemy nagrody za propozycje wszelakie maskotki, w zależności od tego, która maskotka wygra yy, i zobaczymy, kto później pokaże się, yy, w, można powiedzieć, w bardzo stylowych kolczykach podcastofonu. Czy, Jacku, się z nami pożegnasz? Jacek kuchni chłania się z Newport Wagner no, i z nami jest chyba cały czas Robert Kessling, który też się może ładnie pożegna. E, tak, e, tak. Przy, znaczy nie, nie wiem, czy się przywitałem, ale się pożegnam. i Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. I także dziękujemy za wysłuchanie pierwszego, można powiedzieć, podcastofonu live w radiu Podcastofon. Dzięki, dziękujemy wszystkim za przybycie. Dziękujemy za wysłuchanie, za dotrwanie do tej pory. I jeżeli będą osoby chętne, zapraszamy na live i liczymy na komentarze tak naprawdę te komentarze dają powera dokładnie, komentujcie nie tylko nas, komentujcie każdy podcast który przesłuchaliście, każdy autor czeka na komentarz i nawet jeżeli to nie jest pochlebny, to wiadomo że to jest odzew i człowiek się zastanowi co powinien zmienić Tak. nawet, nawet, takie, nawet takie trzy słowa, że właśnie wysłuchałem, dziękuję albo coś takiego to naprawdę wiele daje